Dobra, biała to tak w ramach przywitania, moje starania spędzły na niczy, mi się wkurwiłem. To co mówią ludzie dookoła nie jest miłe Twierdzą, że to motywacja, oni są w czuć okropne Więc jak coś mi się uda, zachowają się odwrotnie Nie, że mnie to dotknęło i to w życiu był przełom Ja po prostu zrozumiałem coś ważnego Ludzie to proste zwierzęta i czasem pamiętasz o nich tylko dlatego, że głupio nie pamiętać Mijają święta, myślisz o firebergach, mija kolejny rok, miałeś tyle sam ale nie złapałeś żadnej Chciałeś pomalować swój świat Ale ktoś ci wylał farbę Powoli spada twój zmęczony wzrok Nie pozwól zabić nadziei Dzielił mnie od tego krok Zaczęsto jemy zakazane owoce I wiemy, że nic nie wiemy Nie wiemy po co te noce są takie jakie są Może i wesołe są Może ty nie wiesz o tym I mam nadzieję, że się nie dowiesz za często jemy zakazane owoce I wiemy, że nic nie wiemy, nie wiemy Po co te owoce są takie, jakie są. Może i wesołe są Może, ty nie wiesz o tym i mam nadzieję, że się nie dowiesz Zakazane owoce mówią o... Nie koczy, chociaż granica się przesuwa Co się z topą dzieje, kocie? biała znawijał o szybkiej połówce na dwóch I kiedy to nawijał, to był dla mnie jakiś absurd Śmiertelna dawka, skończyła się na skatepark Zajawka i całe liceum z piwem na ławkach Przesiedziałem z kamisiem, rozgminialiśmy to życie To weszło krew trzeć, bo gorzej na widzie problemy w domu, problemy z dupami Solidarnie jeden rok, żeśmy razem zajebali, cóż? Dziś się znamy, jak łyse konie Z trzyziem dalej tu stoję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 Słońce smaży Himalaje znów, Mnie wyprzedziły wszystkie latarnie w Warszawie żyje wolniej niż wszyscy Popierdolę ten wyścig mi może bawi was świat który... Kiedyś mi się wyśnił Nie mam planów, niepewność mnie kręci Chociaż rozumiem, że niektórych mogłaby zamęczyć Nie zauważyłem jak czas popłynął Kiedyś ty w moim wieku kojarzył mi się z rodziną A tu ku się zmieniło Choć dalej gramy butelkę albo w nogę Do której nogi nie są potrzebne Śmieszne, nie? Dzieciaki spieszczy się Marzenia dorosłość Weź się je, nie chcę jej Weź je, żyję tak Gdybyś odczuwał zazdrość i widział ile sam w twoim życiu przepadło Czuł pętlę, która oblata twoje gardło zakazane owoc to uwaga, nieodpowiedzialność. odpowiedzialność yeah. Solar Białas To tak w ramach przywitania W ogóle się nie słyszę i kurwa mnie to na max yeah, yeah, yeah, yeah. Teraz lepiej Teraz git, teraz słyszę siebie oraz beat Teraz git, teraz słyszę siebie oraz beat.